Pod ziemię podcastu. Yy, odcinek to już jest dwudziesty dziewiąty. Panie miłe, No, no bo. No bo tak. Cię rozkręcam Podziemie podcastu, podziemie podcastu. Um, a dziś, ponieważ nie było odcinka od 5 dni, e, bo mi się nie chciało nagrywać. <śmiech> nie no, tak poważnie to nawet nie miałem kiedy siąść. A Krzyszman chciał, żeby nagrywać raz na tydzień. To masz Krzyszmanie trochę wcześniej. Mam nadzieję, że się nie obrazisz. E, ponieważ w Sanoku jest spotkanie młodych archidiecezji przemyskiej, to trochę o tym powiem. A że dzisiaj się kończy, to musiałem dziś, bo jutro to już by było bez sensu i, i byłoby nieśmiesznie i niefajnie i do dupy w ogóle. Nie wolno tak robić. Trzeba mówić, póki coś trwa. Na przykład Smoleńsk. Właśnie, Smoleńsk trwa cały czas. Ej, dobra, be, be. odcinek bez Smoleńska. Nie ma. E, będzie o ropie trochę, bo znalazłem na wykopie fajny link. Tak, będzie o ropie, co jest na wykopie. Znalazłem fajny link, w którym gościu no łopatologicznie tłumaczy, dlaczego cena ropy jest tak wysoka. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. I, i będzie o... Rzadkich imionach, jakie się w Polsce nadało dzieciom, na przykład Lilian dostało troje, albo Gaweł, też trzech, ewentualnie Tomir. Chcielibyście się nazywać Tomir? No. To, co leciało w tle na początku, to y, Night Dance by Green Druid. Fajne, fajne, podoba mi się. A trafiłem na to, bo w kontestacji leciało. Spodobało mi się to, ściągnąłem. Dobra, to zaczniemy o tej ropie. Umieniaj ta w żopie, ale to nieważne. Ym, pozwólcie, że wam przeczytam, żeby się nie mylić. Bo jest dosyć dużo ceny i tak dalej. Wyjaśnienie, jak pompowanie cen i fiskalizm zwala się na koszt ropy. Postanowiłem to napisać pod wpływem durniów, którzy w TV i gazetach tłumaczą aktualne ceny paliw cenami ropy. To jest robienie ludziom wody z mózgu. Wyjaśnię więc po kolei. I jest to wpis z... Nie wiem, nie mam daty. No ale niedawno, chyba z przedwczoraj. 1. Cena ropy, którą słyszycie w mediach, dotyczy baryłki, a baryłka to niecałe 160 litrów. 2. No. Dla uproszczenia przyjmuję, że z baryłki ropy powstaje baryłka gotowych produktów do sprzedaży. No, oczywiście to nie jest tak, że baryłka ropy to baryłka benzyny. Bo tam to już od siebie dodam teraz. Dodaję. Bo dodaję. Dostaje się też przecież choćby ropę naftową, używaną do lamp naftowych. Jeśli ktoś ma na przykład waltanie, mam. Yy, dobra, 3. Ta baryłka będzie podzielona między o, asfalty, benzyny, tworzywa sztuczne, mazut, gaz i olej napędowy. Jednym słowem z tej baryłki nic się nie marnuje. Na każdej z tych rzeczy rafineria zarabia. To nie jest więc tak jak na przykład przy orzechach włoskich, że z kilograma orzechów yy, tylko 500 gram to orzech... To nie jest, więc tak jak... Gram to orzechy, reszta to skorupy do wywalenia, ewentualnie kompostownia. A, chodzi o to, że nic się nie marnuje. Dobra. 4. Baryłka ropy kosztuje dzisiaj w przybliżeniu 130 dolarów. Po aktualnym kursie, no przyjmijmy 2,75, daje to 357 zł za 160 litrów. Czyli litr to 2,23. Jest to litr za baryłkę ropy, a nie benzyny. Także to wiecie... Ale tak sprawdzimy. Cena baryłki ro... ropy. A zobaczymy, jaki dzisiaj jest kurs. I to jest strona plus 500.pl. Nie wiem, czy to nie jest jakaś gra. Handluj online na giełdzie. Tak, właśnie to jest gra. Cena baryłki ropy na bankier.pl. Um, kurde z tymi durnymi reklamami. Dziś baryłka ropy kosztuje 123 dolary. No, także tutaj nawet będziecie mieli wyższe ceny. Przyjęte 130. Dobra. 5. Gdyby nawet ta ropa była tańsza od 30 dolarów i kosztowała 100, to byłoby 71. Różnica jest 50 groszy. Tylko 50 groszy. Dosyć mam więc pieprzenia, że droga ropa wpływa aż tak drastycznie na ceny paliw. Droga ropa to przede wszystkim powód do spekulacji cenami paliw i piękne usprawiedliwienie podnoszenia cen. 7. Porównajcie sobie ceny paliw na przykład przy jakiejś autostradzie, na tej samej sieci i gdzieś w środku Polski przy markecie. Różnica potrafi być i 50 groszy. Więc po pierwsze, przycinają właściciele stacji, czyli 3-4 duże koncerny paliwowe kontrolujące większość rynku. No ja bym powiedział, że kontrolujące cały rynek, ale to tam co kto lubi. Jak ktoś lubi delikatnie, to niech będzie. E 8. Większość paliwa na polskich stacjach pochodzi z Orlenu i to jest błąd. Te dostawy zapełnia lotos, uzupełnia lotos i to jest jeszcze większy błąd, reszta to niewielki import. Realnie jest więc tak, że wszyscy i tak w zasadzie kupują paliwo z jednego, no dwóch źródeł. Czym więc jest spowodowane to, że w sobotę w Toruniu tankowałem po 5,04, po drodze na trasie paliwo kosztowało 5,26, a w Warszawie widziałem je po 5,30. Tu już jest 26 groszy różnicy. Niby niewiele, ale pokazuje, jakie jest pole do majstrowania przy cenach. 9. Eee, I wreszcie to, co wszyscy wiedzą, ale warto to powtórzyć: Jakieś 30% ceny litra benzyny stanowi koszt surowca. Kolejne 20% yy, razem to niech będzie marsza producenta koszt dystrybucji marża stacji. Pozostałe 50% ceny benzyny. To są panowie szlachta podatki. Nawet mi o tym nie mów, kurwa mać. No i ludzie, kochani, weźcie. Wy jeszcze mówicie, że w Polsce są małe podatki, nie? Małe, tak. 50% ceny paliwa to podatek, czyli 2,50. I to jest kurwa skandal. Dokładnie. Musiałem sobie dżingli użyć, bo musiałem. 10. Dociekliwym polecam wejść na przykład na manipL i porównać zależność między cenami paliw a cenami ropy. W 2008 roku cena benzyny wynosiła 5 zł, ropa zaś była wówczas po 150 dolarów. Miesiąc temu w Polsce cena paliwa też była 5 zł, no teraz grubo przekroczyła ten próg, a ropa była jeszcze po 100 dolarów. Teraz 130. I gdzie tu logika? Otóż, odpowiem ci, pisarzu, tego. Logika jest tu gdzie? W dupie. A jaki mamy do tego stosunek? Taki, że nas to denerwuje. I ludzie, nie cykajcie się. Zróbcie coś z nim, kurwa. Właśnie, ale zróbmy. Zróbmy. Dobra. Na zdjęciu macie cenę litra benzyny. Niecałe cztery dolce. Stacja w Chicago. Zdjęcie z marca. I to jest tak. Food Mart, tam bla, bla, bla. Regular 3,85 plus 3,95 i benzyna V-Power 4,05. Ja pieciel. Galon kosztuje niezałe 4 dolary. No, to litr za mniej niż dolara, bo galon to jest tam 4 litry. Po aktualnym kursie za litr benzyny 3 złote. 3 złote, a u nas ile jest? No, 5 Ponad. W cholerę. W piździet ponad pięć. Dobra, dobra, dobra, tyle. No, kończcie flaszkę i do domu. A o imionach powiem wam. Kurde, nawet mi się dobry przerywnik na tym podkładzie nie zrobił. To dupy z taką robotą! Dobra. Lista najrzadziej nadawanych imion w Polsce według MSWiA, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jakby ktoś nie wiedział. I to jest na dzień 13 stycznia 2011. Jakby ktoś nie wiedział, dlaczego to jest lista nadawanych imion w roku 2010, to niech się zastanowi, ile zostało do końca roku. Nie będę wam czytał inaczej in wszystkich, bo, bo bez jaj. Tu jest, kurde, 115 żeńskich, 114 męskich, także wiecie, ludzie, usnęlibyście mi tu. Ale z żeńskich tak, na przykład Dagna, 5 dziewczyn, e, Latika, 5 przez K, Latoya, też 5, e, Noelia, 5 imion, Oksana, 5. E, o, miła, jak krowa 4. E, e, gdzie to była ta krowa miła? E, pieniądze to nie wszystko o. i na przykład takie imię jak Annabel 3 albo Eleni trzy no to pewnie jakieś matki i fanki Eleni e, Ingrid e, Ingrid też 3 e, Laila ma 3 w ogóle nic nie schodzi poniżej trzech. To pewnie jak już jest dwa, to już jest bardzo rzadkie i tego się nie zapisuje. Ale jest na przykład Miranda, Margarita jak pizza. Margarita, chodź na pizzę. A potem kurde, na gazeta.pl, newsy upiekli i zjedli po narkotykach. Męskie, męskie. Angelo, Angelo! Pięć, dzimion, Angelo, dzwyskiego, italiano, si, si, tak. Em, Franek. Pięć tylko. Kurde, to było w chyba, jakiejś chyba gminie albo czymś, bo mało. A, Franek, bo Franciszek jest normalnie ten. Dobra, dobra. O, hektorów mamy pięciu. Maksym przez x. Ja pierdzielę. Oktawiusz Robin. <śmiech> Wies. O, Wiesławów tylko pięciu. Ha A myślałem, że ja mam rzadkie imię. Znaczy rzadkie takie no, niepospolite. O. Jasin przez Y4 Aleksandrę 3. Aleksandros też 3. Dionizy 3. Mało, mało. Ismael O, 3. Ismael Żydowski, Manuel też trzy, Siemowit, Siemek, chodzą, Będziemy na stosie palić niewiernych, 3 Filip, Pychy i L i P, PH i LL i P, 3. i Valentino też 3 Dobra, dobra, bo bym się skończył podkład, a o Smapie chcę powiedzieć. Smap, czyli spotkanie młodych archidiecezji przemyskiej. Złośliwi nazywają to spam. E, ale z takimi ludźmi się robi tylko jedno. Won i kopa w tyłek. Normalnie kopnę w dupę. <śmiech> Nie no, dobra, żartuję sam. To nazywam spam. E, rozpoczęło się to spotkanie w piątek, 17 kwietnia. 17? Który dzisiaj jest? Dzisiaj jest, jest 17. A, do 17. Rozpoczęło się w takim razie 15 Według strony esanok.pl w piątek, piątek 15 kwietnia i trwa do dzisiaj, do 17, kiedy to o 11 na rynku jest jakaś tam szauroczysta. Ja mam do tego stosunek jak do jak wielu ludzi. Mam to w, tak zwany stosunek analny. Eee, I co? I ogólnie wszystko fajnie, tylko Sanoczanie się oburzyli jednym. A mianowicie wprowadzono w Sanoku prohibicję na dzień. Yy, na czas tego. No, na czas yy, tego smapu. I, I co? I ludzie w komentarzach oburzeni. Co nie wolno kupować alkoholu, burmistrza Napal, coś tamtego. I paru mądrych yy, pomyślało sobie, że jest coś takiego jak linia numer 5, linia MKS, do sąsiedniego miasta, gdzie alkohol jest sprzedawany. Ale tak z drugiej strony to pomyślcie, jest spotkanie młodych, tam katolicy, tam inni tego, nie, modlą się wszyscy, ten... I jest zakaz sprzedaży alkoholu, to oni przyjechali się tam, nie wiem, modlić, bawić, czy, czy chlać, zalać mordę i się dymać po kątach. Nie wiem, mi to naprawdę wisi, bo nie mieszkam w Sanoku, tylko niedaleko, ale ludzie trochę, wiecie, chamstwo, bo przecież nie każdy jest katolem i nie każdy musi to się przejmować tym, że się zjechała młodzież do Sanoka. Dobra, będziem kończyć. Odcinek był taki sen nudny, bo się nie przygotowałem. W ogóle nie wiedziałem jak co powiedzieć. Imią też nie czytałem wszystkich, tylko parę. No, to wy się trzymajcie i to był 20 bodajże 9 odcinek podziemia. Na koniec. O, na koniec wam puszczę piosenkę Martina Lechowicza. Najnowszą, najnowszą sprzed pięciu dni. A mianowicie nazywa się ona smolenisk. odnośnik mieliście na stronie na przykład. No. I teraz tak, bo to mi się będzie buforować i nie wiem czy coś z tego wyjdzie. Zobaczymy, zobaczymy. Tak w ogóle to Martin zrezygnował z gitary i zaczął grać na pianinie, na fortepianie, na keyboardzie. Nie pójdę dziś na zakupy, bo Smoleński. Nie pójdę wyrzucić śmieci, ogrody, ofiar Nie sprzątne klatki chomika, bo bo. Nie sprawdzę, po ile cukier, bo mnie to obchodzi. Gdy pamięć bolesna narodu, gdy powstań nie goją się blizny, gdy makili czerwone wciąż pod Monte Cassino. Jak śmiesz żądać ze mną rozwodu i kalać tym imię ojczyzny Jana Pawła Wielkiego. gotować obiadu, bo katy. Nie pójdę zapłacić za prąd, bo dzieci w powstaniu warszawskim, lecz pójdę złożyć wieńce i kwiaty. Nie pójdę zapalić znicze w bitwy nad Bzurą rocznicę. Bo pamięć bolesna narodu bo powstań nie goją się blizny pomaki czerwone wciąż pod Monte Cassino jak śmiesz żądać ze mną rozwodu i kalać tym imię ojczyzny Lecha Kaczyńskiego Będę pracować u Niemca, bo grunek. nie Będę smażyć frytków, bo duma narodowa A ty nie szanujesz Polski, boś i Nie chcesz mi dać na piwo, choć druga wojna światowa A pamięć bolesna narodu, a powstań nie goją się blizny Pamaki i czerwone wciąż pod Monte Kasino, jak śmiesz żądać ze mną rozwodu i kalać tym imię ojczyzny i Adama Małysza Świętego. I teraz tak, żebym trafił w jingle, Cholera, nie pamiętam który, chyba ten. I kopa w tyłek, normalnie kopnę w dupę. Nie, to nie był ten. A, czekajcie, muszę sobie włączyć listę. Ale tak swoją drogą patrzyłem na listę użytkowników. I trochę się was pozbierało. Ale będzie trzeba stronę opisarzu poczyścić. Poczyścić będzie trzeba, bo niektórzy mają podwaniki na jednym mailu. I trzeba będzie to wydymać. No. To tyle.